Panie ty masz moc, aby wydobyć nasze serca z grobów właśnie tego nieprzebaczenia, aby uwolnić nasze serca do i wolę do podjęcia tej decyzji, do wypowiedzenia tych słów wybaczam. Ty masz tą moc, aby naszą wolę podnieść na ten wyższy poziom, na ten święty poziom. Ty masz moc dać nam odwagę właśnie do tego. Dzisiaj, teraz, tutaj. Jezu, Ty masz moc, Uzdrowisz moje ciało. Jezu, Ty masz moc, Przywrócić mnie do życia. Jezu, Ty masz moc, Wznieś mnie nad chmurami, Bym ujrzał do. Ty masz moc Uzdrowić moje ciało Jezu, Ty masz moc Przywrócić mnie do życia Jezu, Ty masz moc Znieś mnie nad chmurami Bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie Jezu, Ty masz moc